Autopromocja. Program drugi polskiego radia minęła 11. Kwadrans bez muzyki. W 2026 roku Warszawski Dom Spotkań z Historią świętuje swoje 20. urodziny. Z tej okazji zaprasza na wystawę prezentującą blisko 130 zdjęć Eliota Erwita, legendarnego fotografa agencji Magnum Photos. Wspólnie z Katarzyną Sanocką odwiedziliśmy dziś tę ekspozycję. To pierwsza w Polsce tak obszerna retrospektywna wystawa ukazująca ponad 70 lat pracy Erwita, artysty, który do dziś inspiruje fotografki i fotografów różnych pokoleń na całym świecie. To było moje marzenie, żeby zdjęcia agencji Magnum i zdjęcia Eliota Erwita były dostępne dla warszawiaków, żebyśmy mogli wszyscy je obejrzeć i cieszyć się tym. I myślę, że jest to wspaniały prezent nie tylko dla naszej publiczności, ale też dla nas jako instytucji na nasze dwudziestolecie. Katarzyna Puchalska, dyrektorka DSH, kuratorka wystawy Eliota Erwit Retrospektywa. No właśnie, piękny jubileusz, który świętujecie wspaniałą wystawą. A kiedy myśli Pani, kiedy mówi Pani Elliot Erwitt, to jakie określenia, jakie przymiotniki, jakie słowa przechodzą Pani do głowy na samym początku? Wielki artysta, wspaniały fotograf, dokumentalista, ale też komentator. Wielkie poczucie humoru, szacunek, co później może rozwinę, oraz oczywiście psy. A propos psa, jest z nami piesek Kai, kreska. Kreska, nie wiem czy szczeknie, zobaczymy, może się rozkręci. No właśnie, te psy są bardzo charakterystyczne i to jest jeden z takich elementów, za który kochamy tego fotografa, nawet jeżeli nie mamy świadomości, że to są jego zdjęcia. Cieszę się, że Katarzyna Puchalska nas do tego zaprosiła, żebyśmy zetknęli się, zetknęły wszystkie z pracami tak wielkiego twórcy, który... Fotografował psy. Kaja Stępkowska, rzeczniczka prasowa DSH. Między innymi psy oczywiście, ale te psy są obecne na wielu jego pracach. I z tego co wiem Kasiu, popraw mnie jeśli się mylę. Pierwsze zdjęcie psa powstało przy okazji stworzenia zdjęcia, które miało być reklamą butów, prawda? Pierwsze zdjęcie jest z 1946 roku.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 wybrane przez samego Liotta Ruita. Przeczytam cytat, który jest na ścianie. Rzadko aranżuję zdjęcia, zazwyczaj czekam. Daję im czas. Czasem wydaje ci się, że coś się wydarzy, więc czekasz. Może tak będzie, a może nie. I to właśnie jest wspaniałe w fotografii. Zanim pójdziemy na spacer i zanim opowiedzą mi panie o tych zdjęciach, to przybliżmy, przypomnijmy samą sylwetkę tego wielkiego artysty. Wiemy, że był fotografem słynnej agencji Magnum, ale jak doszedł do tego momentu? Znaczy, on był fotografem już wcześniej, fot robił dokumentację w czasie wojny. Później fotografował między innymi dla Life'a. Był też zdobywcą wielu nagród. Tu stoimy przed zdjęciem przedstawiającym, też bardzo znanym, ale takim ikonicznym, jak to się mówi, Erwita, przedstawiającym jego żonę, córkę Ellen i kota Brutusa, które było prezentowane na wystawie w Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku i to jest zdjęcie z 1953 roku, czyli chwilę przed przystąpieniem do Magnum. I w ogóle jesteśmy przy ścianie, bo jesteśmy na początku, jeżeli możemy tak powiedzieć, którą tak sobie wymyśliłyśmy z Beatą, że chcemy, jeżeli Państwo nie znają naszej galerii, oczywiście zapraszam serdecznie, to po prostu wchodzimy do dawnej siedziby banku, którą zaaranżowaliśmy na galerii i wprowadza nas z jednej strony księgarnia, kawiarnia, a z drugiej właśnie wejście na nasze galerie główne. I tutaj wybrałyśmy takie nasze ulubione zdjęcia, ale też myślę bardzo znane, a niekoniecznie kojarzone z tym autorem, bo, bo tak mi się wydaje też naszą rolą jako instytucji jest to, żeby zachęcać wszystkie osoby, które tu przyjdą do... E, no, po prostu przyjdą, zachwycą się zdjęciem, ale ja bardzo chcę, żeby dowiedziały się jak najwięcej autorzy tego zdjęcia, tak? Bo uważam, że jednak... To jest niesamowite źródło historyczne, taka fotografia. I tak jak to, co pani zacytowała, tak, że on rzadko aranżuje zdjęcia. Są tu zdjęcia aranżowane, to nie ulega wątpliwości. Tak. Są zdjęcia robione na zamówienie dla różnych pism, zwłaszcza są to te zdjęcia kolorowe. To widać, że to jest zdjęcie, że on siedzi na przykład w muzeum Pradu i czeka, aż pewna sytuacja będzie miała miejsce. Tak, I jest cierpliwy i proszę pamiętać, że to nie są czasy, kiedy on robi zdjęcie i widzi, co zrobił. Tak. To jest fascynujące, że to jest, to jest ta Prawdziwa fotografia. Opowiadała pani o tym pięknym zdjęciu żony, córeczki i kota. I tam jest taka czułość. To, to jest taki, wydaje mi się, takie słowo, które określa też tego fotografa, ale i miasta, Nowy Jork i Paryż. I jedno chyba z najbardziej znanych zdjęć tego autora, czyli ta postać z parasolem, która skacze. Ale to jest takie też pokazujące, jaki on miał stosunek do fotografii dla mnie, bo ono jest bardzo mocno skontrastowane, jak państwo się przyjrzą, przyjdą do nas. I ono jest takie, ale, jak, ale można dostrzec. I tu krople deszczu, tak? I jak ono jest fantastycznie skomponowane, że tu proszę, raz, dwa, trzy. ktoś biegnie, tu ktoś idzie. I to, jest, to jest ewidentnie zdjęcie ustawiane, tak? Ale on musiał wyczekać ten moment. On robił to analogowo, analogowo. No nie wierzę, że ustawił tu tego biegacza, żeby akurat w tym momencie biegł. Więc jest to niesamowite. Jest to piękne zdjęcie na stulecie właśnie wieży Eiffla z 89 roku. No i to jest też taka nasza pierwsza kiedy my nie produkowaliśmy wystawy, my ją y, przywieźliśmy z Paryża, no i jesteśmy bardzo dumni z tej współpracy, którą, bo to proszę mi wierzyć, nie jest łatwo y, nawiązać współpracę z agencją Magnum, żeby nie jest łatwo zdobyć jej zaufanie. Ja się cieszę, że to już jest nasza druga realizacja, a zapewniam też, że nie ostatnia, bo już na przyszły rok szykujemy kolejną niespodziankę dla Państwa a ja tylko dodam, Magnum Fotos, agencja zrzeszająca najważniejszych fotografów i fotografki, takich, którzy rzeczywiście, chyba mogę to powiedzieć, uczciwie są to nazwiska, które najbardziej się liczą na świecie, ale są to też bardzo zindywidualizowane postawy, jeżeli chodzi o postawę artystyczną, postawę wobec świata, że to są, po prostu jest to takie grono indywidualistów, indywidualistek, ale też osób, które mają bardzo wyraźny styl artystyczny, no, no taka po prostu mówiąc potocznie najwyższa, najwyższa z najwyższych półek. I ta najwyższa z najwyższych półek fotografowała najwspanialsze gwiazdy. Stoimy przed zdjęciem Merlin Monroe, w zasadzie widzimy jej oczy, ale to nam wystarczy, żeby wiedzieć, że to jest ona. Ale jak ono jest wyprodukowane, tak? no to jest przepiękne zdjęcie. Tak, Tam w głębi mamy jeszcze taki kolaż z, z filmu Słomiany Wdowiec, tak? z planu filmowego. Ermit był fotografem ludzi znanych, ale jego jednak ulubionymi bohaterkami i bohaterami w fotografii są zwykli ludzie tak? i to jest też to, co ja bardzo lubię i to jest coś, co jest bardzo wspólne z tym, jak my opowiadamy historię, bo my oni opowiadamy poprzez e, losy zwykłych ludzi, tak? a nie polityków i to jest dla nas najważniejsze, ta historia społeczna, nie polityczna i tutaj to się wszystko znajduje, jak jeszcze u wszystko akceptował I tu jest taka niesamowita czułość i szacunek do tych ludzi. Nawet jak widzimy, widzimy, mamy śmieszne zdjęcie, to my wiemy, że ono nie ośmiesza bohatera, tak, czy bohaterki. I to jest, ja to bardzo cenię. Sesja, to jest, na pewno sesja modowa, tam sprawdziłam, piesek w kapelutku niestety jest z lat 70., a i tak jest cudowny. To jest jedno z moich ulubionych zdjęć takich odkryć, które przyszło do mnie z tą fotedycją bo to jest Pablo Casals i to jest wybitny wirtuoz wiolonczeli, tak naprawdę Naprawdę osoba, która na nowo odkryła suite Bacha i ja muszę wam to puścić, bo wszyscy na pewno to znają, ale nie, nie kojarzą, że to znają, chociaż nie, państwa słuchacze na pewno kojarzą, ale to puszczam. To dzięki temu panu, którego tu mamy na zdjęciu, który jest w Puerto Rico na plaży, ma 81 lat. Z żoną. On pod parasoleczką, osłaniając się przed słońcem, i sobie spacerują na tej plaży, tak jakby odchodząc wręcz, bo, bo widzimy tylko ich plecy. Zresztą Pepo Casals w wieku 13 lat, przez przypadek to jest fascynująca historia, tak? tak że Zachęcam odkrył w jakimś antykwariacie w Barcelonie te zniszczone e, stare suity, a nagrał je dopiero w wieku 60 lat, więc długo się zbierał, ale dzięki temu. Wszyscy teraz je gramy albo słuchamy, tak? Ile tu historii jest zawartych, tak. takich codziennych i tych wielkich. Ale właśnie dla mnie, tak, dlatego ta historia opowiadana przez zdjęcia jest tak fascynująca, bo to jest taki moment zatrzymany w czasie i my możemy sobie analizować ciuchę, tak? Naprawdę, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Ktoś się fascynują historią polityczną, przyjdziemy, tam są zdjęcia, nie wiem, z Che Guevara czy z Castro i, i może sobie zadać pytanie. Rety, jesteśmy po kryzysie kubańskim, co on właściwie robił na tej Kubie, tak? Tutaj możemy się fascynować, jak się ubierali. Mamy dużo plażowych zdjęć. Ale nawet tutaj y, widzimy taki rejs, taką, to jest coś pomiędzy kajakiem, nie wiem jak to nazwać, rowerkiem wodnym, a kajakiem, a pan, pan elegancki w jej koszuli, <grym> w spodniach i szelki. To też jest cudowne. Ale uśmiech się pojawia chyba na twarzy każdego, kto ogląda te zdjęcia. To jest rower wioślarski. Dziękuję. rower wioślarski. Idziemy dalej. Tutaj mamy przykład, że nie tylko psy są na zdjęciach, bo tu mamy po prostu nogi konia i nogi ludzkie. I to zdjęcie też przykuwa uwagę Wielu y, widzek i widzów, którzy do nas trafiają. Y, jest sporo komentarzy na temat tego, w jaki sposób można postrzegać y, kończyny. Naprawdę dużo osób zatrzymuje się przy tym zdjęciu. To jest zdjęcie z Brazylii z y, lat 90. Jak ja sprawdzam, to właściwie są zdjęcia z, no, ze wszystkich kontynentów, z wyjątkiem Afryki i oczywiście Antarktydy. I przekrój czasowy, tutaj mamy, pierwsze zdjęcie jest chyba z 1948 roku, tam dalej pójdziemy takie dzieciaczki we Włoszech, a ostatnie z 2021 roku z Nowego Jorku. Więc i od razu zaznaczam, że też to nie jest opowieść chronologicznie ułożona, co dla mnie było takim wyzwaniem, bo ja zresztą za reguły kuratorskie, jak pracowałam, to pracowałam chronologicznie, a tutaj się tą Ułożyło tematycznie, znaczy tematycznie, ułożyło się wizualnie, tak żeby się pięknie to oglądało i miło, i żeby nikt się nie nudził, tak? no, Są jakieś tematy wydzielone, ale jednak nie ma tu chronologii. Myślę, że to jest duża zaleta też tego wszystkiego. Zdjęcia dzieci, przepiękne zdjęcie młodego tak. chłopca, który bawi się w Torradora, drugi udaje byka. No cudownie to uchwycił fotograf, bo to nie jest na pewno pozowane zdjęcie. Oni tańczą, oni się tak. bawią. No wyczekam, a tu jest zdjęcie z Polski. Tak są trzy zdjęcia na tej wystawie, tylko z Polski. Pierwsza tak naprawdę, jak zaczęła się cała y, moja przygoda z Ruitem, to jeszcze on żył, i my wtedy chciałyśmy razem z Batą pokazać zdjęcia tylko z Polski, z Ruita, tak? I to nie tylko z tych lat w Polsce, tak? I to było dla mnie ciekawe. I muszę powiedzieć, że on się bardzo ucieszył, tak, na naszą propozycję, dlatego ja zawsze mówię, że ja bardzo żałuję, że nie miałam okazji go tak osobiście poznać, bo to jednak była wielka gwiazda, a on nie mówił, jakiś dom spotkań z historią się do mnie zwraca, co tam będę szukał. Nie, on się ucieszył i naprawdę zaczął szukać w swoich archiwach, tak, ale no przerwała to wszystko śmierć, później musieliśmy e, nawiązać... E, po prostu porozumieć się ze spadkobiercami, co też troszkę trwało i otrzymaliśmy propozycję tej retrospektywy, która uważam, że jest świetna. Tak wyszło, że myślę, że, że to dobrze, że tak się skończyło, bo polska publiczność zasługuje na to, żeby móc obejrzeć te zdjęcia, które do tej pory były prezentowane tylko za granicą, a co warto podkreślić, u nas można je obejrzeć za darmo, bo jak na wszystkie wydarzenia nasz do nas wstęp jest bezpłatny, więc serdecznie zapraszamy. To na zakończenie, jak publiczność reaguje, kiedy ogląda tę wystawę? Proszę Państwa, na naszej wystawie do tej pory zjawiło się już ponad 6700 osób. Jeszcze nie minął miesiąc od jej otwarcia. Jak publiczność reaguje, przychodzi tłumnie i rzeczywiście zostaje u nas na dłużej. To znaczy przez tę wystawę rzeczywiście obserwujemy, że osoby nas odwiedzające nie przebiegają, tylko przychodzą na tę wystawę, skupiają się na, na poszczególnych zdjęciach czy sekwencjach i też często do nas ludzie wracają. To znaczy, że rzeczywiście deklarują, że, że chcieliby wrócić i wracają, ze względu na to, że my też tego doświadczamy, że za każdym razem przejście przez galerię daje jakieś nowe wrażenia. To znaczy, że można te zdjęcia trochę oglądać w nieskończoność, oglądać i oglądać, zachwy zachwycać się też detalami, które można dojrzeć na każdym z nich. Bardzo często osoby przychodzą ze swoimi dziećmi, ale też ze zwierzętami, bo też zapraszamy do tego, żeby tu przychodzić ze swoimi pupilami. I też my myślę, że ludzi bardzo fascynuje z tego, co słyszę, rozmowy oczywiście, to w jaki sposób to życie wyglądało kiedyś i jak ono się mało różni od tego, jak żyjemy teraz. To znaczy, że ta, nie chodzi nawet o styl ubierania się na przykład, czy środek lokomocji, którym się przemieszczamy, tylko bardziej chodzi o relacje. Że te relacje, że jakiś taki rodzaj jednak bliskości między ludźmi, wiemy, że istnieje teraz, ale on właśnie jest tak wspaniały, są mówity sposób uchwycony przez Erwita i bardzo często ludzie w ten sposób też zdjęcia Erwita komunikują mimo że rozczytują wydaje mi się poczucie humoru Erwita jego ironię i też bardzo często się po prostu uśmiechają wręcz śmieją Czas dał znać nam o sobie, a ja jeszcze tylko dopowiem a propos yy, kwadransa bez muzyki, że wystawę w Domu Spotkań z Historią można oglądać do 20 września. Wstęp jest wolny, więc jeszcze chwilę państwo mają. 11.17 za chwilę będzie, ostatnia część kanonu dwójki we wtorek, 21 kwietnia. Muzyka Eugeniusza napika przede wszystkim w tej części, a będzie to kameralny utwór, trio na skrzypce, klarnet i fortepian które powstało na zamówienie amerykańskiego zespołu Werder Trio. Knapik opatrzył swój utwór z, o okolicznościową dedykacją, a prawykonanie odbyło się 26 września 2003 roku w Warszawie podczas festiwalu Warszawska Jesień. Stanisław Kosz napisał o tym utworze, że ożywa w triu idea śpiewu Instrumentalnego. No i coś tutaj jest bardzo na rzeczy. To jest blisko 30-minutowy, jednoczęściowy, quasi poemat kameralny, który przebiega jakby w dwóch takich falach, rozdzielonych frapującym interludium. Muzyka najpierw rodzi się z ciszy i przechodzi różne fluktuacje, meandruje gdzieś, ale są też tutaj i uniesienia, i kulminacje, no a potem wsłuchiwanie się w czystą. Harmonię. Trio na skrzypce, klarnet i fortepian Eugeniusza Knapika grają Szymon Krzeszowiec, Piotr Lato i Piotr Sałajczyk. Thank uh. Ulatuje w eter ta muzyka. To było Tryona skrzypce, klarnet i fortepian Eugeniusza Knapika Agrali, Szymon Krzeszowiec, Piotr Lato i Piotr Sałajczyk. W pewnym momencie, prawie przy samym końcu. Pachniało tutaj jakoś muzyką Gustawa Malera i chyba to był zamierzony estetyczny, kompozytorski yy, chwyt Eugeniusza Knapika. No to dzisiaj proszę państwa jeszcze kilka pieśni konkretnie trzy pieśni yy, i to będą pieśni Karola Szymanowskiego z cyklu Pieśni Kurpijowskich Op. 58 Lecioły z urazie, Wysła Burzycka i Uwo z Mamo Dagmara Świtacz Sopran i Piotr Sałajczyk przy fortepianie. Leciały z urazie krzycały mój pieśni korpiowskie Karola Szymanowskiego Leciały z urazie, Wysła Burzycka i Uwo z mamo. Śpiewała Dagmara Świtacz sopran przy fortepianie Piotr Sałajczyk. No i tak, dzisiaj kończy się to nasze drugie spotkanie w kanonie dwójki. Bardzo Państwu za nie serdecznie dziękuję. Jutro następna część, po dziewiątej przyjdę do studia. Będziemy również słuchali Mozarta i Haydna między innymi. A dzisiaj już mówię, do usłyszenia. Marcin Majchrowski, program drugi za 5 minut, będzie dwunasta. Przypadki słowa przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. W przypadkach słowa sięgamy do tomu tegorocznej europejskiej poetki wolności Aminy Elmi. Tom nosi tytuł z całą miłością, a przygotowała go i przełożyła Bogusława Sochańska. Wspomniałaś wczoraj, że choć somalijskiego pochodzenia to bardzo starannie wykształcona duńska poetka. Ona ukończyła najbardziej prestiżową szkołę pisarską w Danii. Do której bardzo trudno się dostać i do której każdego roku przyjmuje się tylko kilka osób, jeśli w ogóle się kogoś przyjmuje. To Ona się nazywa, tłumacząc dosłownie na polski, Szkoła Pisarzy, Foffera School po Duńsku i ukończenie tej szkoły to już jest legitymacja do świata literatury. Zazwyczaj takie osoby są zauważane, ich debiuty, ich książki nie pozostają w cieniu wszystkiego innego, co się ukazuje. To jest ciekawe, dlatego że w tym tomie wydaje się, że jest sporo niepewności względem i własnego głosu i wiersza jako narzędzia wypowiedzi. Wiele wierszy jest pisanych tak naprawdę frazą prozatorską. Tak, owszem, jest zróżnicowanie formy rzeczywiście duże. Są wiersze wypowiedziane jednym tchem, prozą ze znakami przystankowymi, których normalnie nie używamy w poezji, czyli z ukośnikami. To w zamierzeniu autorki, jak sądzę, miało podkreślić ten strumień emocji, który wypływa za sprawą tego zapisu i powinien dotrzeć do widza w taki sposób, w jaki ona, autorka, je odczuwa. Ale są też wiersze zapisane tradycyjnie z wierszem łamanym. Może przeczytałabym taki wiersz. Czasem właśnie również wiersze są jednym z tematów. Tu akurat mam wiersz, który łączy w sobie kilka wątków ważnych. Macica nie jest litościwa. Albo może jest ogrodem służącym zaciemnianiu i grzebaniu rzeczy. Wszelkie podporządkowanie kończy się krwią. Black woman maternal mortality. Podczas porodu czarnym kobietom grozi Ryzyko śmierci. Cztery razy większe niż białym Nie wstracisz nigdy swoich twarzy. Tak jak wiersz nie traci swojej. Co widzisz, gdy spojrzysz przez ramię? Moja pięcioletnia siostrzenica mówi, wszyscy mamy dwa rodzaje serc. Jedno jest sercem księżycowym. Czy to nie zdumiewające? Jakie słowa wypowiadają usta dziecka, zanim nauczy się oczyszczać język, pucować go, aż stanie się pusty i bez życia? Wiersz nie musi ratować świata. Musi tylko godzić fakt, że tego pragnie, z faktem, że nie potrafi. Co widzisz? Krew? Są również w tym tomie wiersze o tym, że wiersz nie jest w stanie udźwignąć wszystkich okropności, których doświadczamy. Na co poezja, skoro nie może udźwignąć wszystkich okropności, które są naszym udziałem, siostro? Mówisz, poezja jest we wszystkim, co utraciliśmy. A ja wyliczam, utraciliśmy naszą pamięć, wspomnienia, nadzieję. Utraciliśmy nadzieję, siostro. Często w tych wierszach też problematyzowane jest posiadanie języka duńskiego, czy tworzenie w języku duńskim przez uchodźczynię. Tak, i często w tych wierszach, które obracają się wokół tej tematyki, pojawia się ironia. Bardzo mocna czasem ironia. Czarny muzułmanin pisze historię literatury duńskiej. Walal, przysięgam na mój dywanik modlitewny, Glistrup przewraca się w grobie. Tu ja muszę przypis zrobić, bo Glistrup to był przez dziesięciolecia bardzo znany polityk duński, bardzo, bardzo antyimigrancki. Taki właściwie symbol tego, co w duńskiej polityce było marginalne wtedy, ale bardzo wyraziste w latach 70., -tych, 80., -tych, jeszcze 90. -tych. O tym, jakie wątki wplata do duńskiej kultury Amina Elmi, porozmawiamy już jutro. Zapraszam w imieniu swoim i Bogusławy Sochańskiej, tłumaczki tomu. Do usłyszenia.